To są informacje Polskiego Radia 24. O pięciopunktowym planie Putina wobec Polski mówi premier Tusk. Widzi analogię z piątką Kaczyńskiego. Niezidentyfikowany balon znaleziony niedaleko Warszawy spadł na leśną polanę. Pierwsza tura negocjacji pokojowych między USA a Iranem. Rokowania toczą się w Pakistanie. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Koalicja Obywatelska rozpoczyna kampanię przed wyborami parlamentarnymi w przyszłym roku. Przewodniczący tej partii, premier Donald Tusk, mobilizował członków swojego ugrupowania podczas posiedzenia Rady Krajowej K.O. Mówił m.in., że świat znalazł się na historycznym zakręcie. Zapewniał, że jego rząd wie, jak przeprowadzić Polskę przez ten światowy kryzys bezpieczeństwa. Więcej o tym w relacji Małgorzaty Naukowicz.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 mandat sekretarza generalnego. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Rada Krajowa K.O. wybrała 15 nowych wiceprzewodniczących zastępcami Donalda Tuska zostali Bartosz Arłukowicz, Borys Budka, Andrzej Domański, Rafał Grupiński, Małgorzata Kidawa-Błońska i Ewa Kopacz, a także Izabela Leszczyna, Dorota Niedziela, Barbara Nowacka, Marzena Okład-Drewnowicz, Tomasz Siemoniak, Radosław Sikorski, Adam Szłapka, Cezary Tomczek i Rafał Trzaskowski. Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało w Bydgoszczy wydarzenie pod hasłem Myśląc Polska Alternatywa 2.0 – Silna Nauka Suwerenna Polska. Wziął w nim udział m.in. prezes tej partii Jarosław Kaczyński. W okolicach miejscowości Duchnów na Mazowszu mieszkaniec znalazł podczas spaceru w lesie niezidentyfikowany balon. Spadł on na leśną polanę z dala od zabudowań. Policja zabezpieczyła teren. Został też sprawdzony pirotechnicznie. Mundurowi nie wykryli żadnych zagrożeń. Prawdopodobnie to balon meteorologiczny i przyleciał z Białorusi. Wiele razy takie balony były wykorzystywane do przemytu papierosów. Teraz najnowsze informacje na temat wczorajszej strzelaniny w Bystrzece Kłodzkiej na Dolnym Śląsku. Zginął w niej 26-letni mężczyzna. Policja zatrzymała dwóch poszukiwanych uczestników strzelaniny. Trwają ich przesłuchania. Do tragedii doszło wczoraj późnym wieczorem na osiedlu szkolnym w Bystrzece Kłodzkiej. Do ofiary oddano kilka strzałów. Niedługo po incydencie mundurowi zatrzymali mężczyznę, który strzelał. W Islamabadzie toczą się negocjacje pokojowe, które mają zakończyć trwającą od ponad miesiąca wojnę USA z Iranem. Amerykański wiceprezydent Jay Vance rozmawiał z premierem Pakistanu Szabazem Sharifem. W spotkaniu uczestniczyli też specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa Steve Whitcock oraz, oraz zięć Trumpa Jared Kushner. Wcześniej delegacja Iranu spotkała się z premierem Pakistanu. Kraj ten jest mediatorem w tych rokowaniach.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 Przepnij guzik pamięci. Ma ona przypominać o zbrodni katyńskiej. 86. rocznica zamordowania przez NKWD polskich oficerów oraz innych przedstawicieli polskiej inteligencji będzie obchodzona pojutrze. Symbolem akcji jest przepinka, replika guzika munduru wojskowego. Nawiązuje ona do wiersza Zbigniewa Herberta zatytułowanego Guziki. Przepinkę można dostać m.in. na terenie Muzeum Katyńskiego, w Warszawie i w Kordegardzie, także w oddziałach i delegaturach IPN-u w całym kraju, ponadto w Instytucie Pileckiego w Warszawie i jego oddziałach. W ramach Instytutu Pileckiego działamy w akcji guziki katyńskiej upamiętniającej zbrodnię katyńską rozpoczętej w 2007 roku. Jest to czarna karta w polskiej historii i będę ten guzik nosiła, żeby przypominał tą datę i to jest straszne wydarzenie. Akcja będzie prowadzona również za granicą w placówkach Instytutu Pileckiego w Nowym Jorku i Berlinie. To były informacje Polskiego Radia 24. Sobotnie po popołudnie chłodne i przeważnie pochmurne najwięcej słońca jest na północy kraju, a w pozostałych regionach zachmurzenie umiarkowane czasami wzrasta do dużego. Na wschodzie miejscami słabe przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. W Karpatach prószy śnieg. Od 7 do 9 stopni jest na południu i wschodzie, do 13 na zachodzie i lokalnie na południu. Zimno na terenach podgórskich Karpat i miejscami nad morzem. Tam około 5 stopni. Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 53% energii w sieci Kapitał i praca. Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Zapraszam na audycję Kapitał i Praca. Będziemy dziś rozmawiać o przepisach, o jawności płac, które weszły w życie całkiem niedawno, bo 24 grudnia minionego roku. Moimi gośćmi są Państwo Agnieszka Durlich z Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry. Dzień dobry. I doktor Michał Polakowski z OPZZ. Dzień dobry. Dzień dobry. Obowiązek jawności płac wynika z unijnej dyrektywy w tej sprawie, tak najkrócej. Zmiany te wpływają nie tylko na obowiązki pracodawców, ale także na relacje w zespołach, na oczekiwania pracowników i kandydatów do pracy. No naprawdę jest dużo tych osób tym zainteresowanych. Jakiś czas temu... I to mnie właśnie bardzo intryguje, bo jakiś czas temu zdobyczą, tak powiem, zdobyczą rynku pracy była tajność wynagrodzeń. Co się zatem stało, że to się zmieniło? Agnieszka Durlik, ciekaw jestem stanowiska. Ta dyrektywa miała na celu ograniczenie luki płacowej i uznano, iż... Komunikowanie wysokości wynagrodzeń pozwoli takową lukę zapełnić, wyrównać wynagrodzenia na podobnych bądź też też samych stanowiskach, czy też grupie stanowisk w, u pracodawców. I to ta luka płacowa, często mówimy tutaj te, właściwie kobiety, mężczyźni, czy też pracownicy nowi dłużej pracujący, chodzi o to, że pewne grupy pracowników. Z różnych okolicznościach w wielu firmach zarabiały inne wynagrodzenia i zamysł był taki, aby jawnością te różnice w wynagrodzeniach zmniejszyć. I to nie jest kwestia też taka, że ta jawność będzie dotyczyła indywidualnych osób, chociaż w krajach skandynawskich takie rozwiązania no, są właśnie. znane. Ona będzie dotyczyła grup Stanowisk. Chodzi o to, żeby ktoś pracujący na, żeby różne osoby pracujące na tych samych stanowiskach i posiadających też kwalifikacje podobne czy też zakres obowiązków otrzymały, otrzymywały podobne wynagrodzenie. Mm, no dobrze. Tylko że mnie to zawsze intryguje, bo ja pamiętam te dyskusje, które były na temat tej tajności płac, żeby je utajnić. To oczywiście było, ktoś dzisiaj powie wieki temu i już. Natomiast jakiś czas temu to rzeczywiście było, ale te dyskusje były i chodziło o to, żeby tych wynagrodzeń nie ujawniać. To była taka zdobycz, nie wiem, ona się już później w końcu z RODO powiązała i co? I teraz już nic? No, tak, tylko to będzie właśnie dotyczyło bardziej tych indywidualnych wynagrodzeń poszczególnych mm. osób. Czyli tego nie, nie zaburzy to. dyrektywa... Nie, ona będzie mówiła, jakie są też widełki Aha. wynagrodzenia, które można uzyskać na tym stanowisku. No, no oczywiście dyskusję wzbudzać będzie, bo no jasne. z widełkami, z tym, kto i poszczególne osoby, ile e, zarabiają. Można być tutaj, na dole i na górze, widełki można mogą być. być szerokie i wąskie. Dobrze, to teraz... To jest jedno zresztą z wyzwań e, tej dyrektywy dla e, pracodawców, zwłaszcza tych, którzy mają bardzo rozbudowaną siatkę e, stanowisk na przykład. Mm -hmm. To teraz do pana doktora Polakowskiego już, czy zatem pracodawca, ma już, bo już jesteśmy w tym trybie, więc ma już obowiązek podawania wysokości wynagrodzenia w ogłoszeniach o pracę. To jest taki ciekawy wątek zatrudnienia, tak bym powiedziała. Dostępu do informacji na temat płac czy kryteriów na przykład progresji wynagrodzeń. Właśnie to wszystko, wyjaśnijmy to. No, ważne jest to, że, że ta kwestia wynagrodzenia w ofertach o pracę się pojawia. Tak, no bo to jest ten pierwszy krok, bo w Polsce, gdy mówimy o rynku pracy, mamy czasami takie przekonanie, że wiele nasz, elementów naszego, czy warunków naszego zatrudnienia jest negocjowanych. No nie jest. I wynagrodzenie, pewnie część osób jest w stanie wynegocjować. A prawdopodobnie część weźmie takie, jakie zaproponuje pracodawca, bądź sama zaproponuje, ale pracodawca nie będzie wchodził w dialog. I między innymi z tym, z tym, kandydatem, z tym kandydatem do pracy. No i właśnie stworzenie tego systemu widełek powoduje, że my wiemy, że nie będziemy schodzili niżej niż. I to było. No, Ani też nie zarobimy wyżej niż. Tak, tak. No, ale no tak, ale jak widełki zasady. będą od 5 tysięcy do 10 tysięcy, to przepraszam. No tak, ale czasami jest tak, do, bo, bo to bardzo zależy od tego, jaki jest, jak jest system wynagradzania w filmie. No, nie wiem, ja mam doświadczenia za zagranicy, gdzie po prostu. Było, ja wiedziałem dokładnie, ile mojej koleżanki i ja zarabiamy bo Byliśmy na tym samym stanowisku, na tej, w tym samym momencie. Progresji wynagrodzenia. Ale to nie były widełki. Wewnątrz. No wiedzieliśmy, jakie są widełki, ponieważ to te widełki dotyczyły całej progresji w ramach stanowiska, bo trzeba była skala wynagrodzenia w ramach stanowiska, ale to było dobre w tym sensie, że my wykonywaliśmy dokładnie taką samą pracę, posiadaliśmy kompetencje, które były wymagane do tej pracy i otrzymywaliśmy dokładnie takie samo wynagrodzenie. Ale wiedzieliście o tym? Tak. Tak, no bo Na widzieliśmy... Na tutaj tak nie będzie, nie pozna pan e, wysokości ale, wynagrodzenia ale wchodząc, tej, ale wchodząc do tej firmy widzieliśmy, jakie zarobi... e, jak, jak zarabiamy, więc to było e, ważne, że oczywiście były podwyżki, ale te podwyżki by w takim samym stopniu do, dotyczyły e, e, nas wszystkich, więc w ten sposób, no my mieliśmy, yy, nie konkurowaliśmy, nie było, nie było jakichś takich nie, niesnastek też związanych, chociażby z wynagrodzeniami, że ktoś wynegocjował sobie więcej, bo na przykład, nie wiem, jest mężczyzną i był bardziej bezczelny, tak to nazwijmy, czy bezpośredni, czy nie bał się. Mówię o tym to dlatego, mhm. mówię o tym dlatego, że badania wyraźnie pokazują, że kobiety tak. często mają tendencję pierwsze, do zaniżenia. Ten mamy do lukę płacową zanieżenia... określoną, którą Tak, zresztą. tak. I, I bardzo jest wyraźne też, żeby powiedzieć, że Cała ta dyskusja dotycząca jawności płac e, właśnie dotyczy tego, żeby przejść od tej luki płacowej, która mówi o tym, że kobiety zarabiają tyle, mężczyźni zarabiają tyle, do tej tak zwanej skorygowanej luki płacowej. Kobiety z takim, e, z takim wykształceniem, z takimi kwalifikacjami na takim stanowisku zarabiają X, a mężczyźni zarabiają Y. I to jest bardzo ważne, bo przechodzimy od takich abstrakcyjnych kategorii i często zaniżania luki płacowej do porównania rzeczywistych zarobków na rzeczywistych ludzi, na rzeczywistych stanowiskach. I to pokazuje, i, i są już, znaczy te szacunki dotyczące tak zwanej skorygowanej luki płacowej w Polsce są dla całej gospodarki i widać, że ta skorygowana luka płacowa, czyli ta, która bierze pod uwagę cechy kobiet i mężczyzn, ona jest znacznie wyższa, co znaczy, że kobiety proporcjonalnie zarabiają mniej niż mężczyźni. I właśnie cała jawność, cała ta dyskusja o jawności ma na celu zlikwidowanie w sytuacji, w której porównywalne osoby yy, yy, na porównywalnych stanowiskach mające porównywalne kwalifikacje mają nieporównywalne wynagrodzenia z, tylko z powodu jednej cechy. No i najczęściej tą cechą jest, jest płeć. No dobrze, ale to, to tutaj tak trochę zaczęliśmy rozważać te kwestie e, na etapie wejścia do, do danej firmy, czyli na etapie zatrudnienia. Ale e, tak biorąc pod uwagę tych pracowników, którzy już tam są i którzy się dowiedzą, albo nie wiem, związki zawodowe ich poinformują, że e, tak się przepisy zmieniły, no to tak mentalnie każdy pracownik oczywiście od razu pomyśli, że będzie mógł się dowiedzieć ile zarabia kolega. To absolutnie Absolutnie to, to na pewno tak pomyśli. Natomiast, natomiast rozumiem, że tego nie będzie, już, już wiemy, że nie będzie mógł tego wiedzieć, tylko będzie mógł wiedzieć, ile się zarabia w jego, że jak powiem, grupie zaszeregowania, tak to nazwę już formalnie, ale będzie się mógł też na przykład dowiedzieć, ile jest ta wyższa grupa, jakie są widełki, jak, ile zarabiają, nie wiem, dyrektorzy, kierownicy, prezesi, tak? Też będzie mógł, niepersonalnie, ale... Grupy. Tak, będzie miał uprawnienia do zweryfikowania tego, jak wygląda siatka wynagrodzeń w firmie. To też daje ta dyrektywa. Natomiast w Polsce szereg zakładów pracy, które publikują regulamin wynagrodzeń i tak już taką siatkę ma. Natomiast w tej chwili, z uwagi na to, że to będzie trzeba komunikować, najprawdopodobniej dojdzie do... Powtórnych analiz siatek wynagrodzeń w celu na przykład pozyskania pracowników z rynku, po prostu one będą zawężone, czyli będziemy jakby bardziej dookreślać to, jakie są widełki na danym stanowisku. No bo właśnie, mnie się wydaje, że widełki mogą czynić te przepisy martwymi, bo jeżeli one y... będą bardzo rozwarte, tak ja tam podam ten przykład 5 i 10 nie bez powodu, bo 5 tysięcy to oscyluje wokół płacy minimalnej, a 10 to już jest przyzwoita to Tak, natomiast pensja. przy większych firmach, jeżeli one będą musiały raportować, a będą musiały raportować różnice wynagrodzeń między na przykład kobietami, a mężczyznami czy osami pełnosprawnymi, niepełnosprawnymi, czy różne inne y, y, y, warianty, to wtedy może okazać się, że w obrębie danej grupy, jakby w obrębie danego stanowiska kobiety zarabiają tyle, a mężczyźni zarabiają tyle. Co wykaże, że jest ta różnica wynagrodzeń na przykład uwarunkowana różnicą tylko płci na danym stanowisku, czyli że kobiety na przykład zarabiają dolny pułap, a mężczyźni górny. No i to y, ujawnienie tego typu, zraportowanie tego typu danych, y, no jednak wpłynie też na pozycję pracodawcy, jeżeli chciały być konkurencyjne na danym rynku, no to w zakresie pozyskiwania y, pracowników może być... Mniej to tu mam trzy punkty i trzy pytania. Kto komu będzie raportował, kto będzie to analizował, analizował i porównywał, i w jaki sposób pracownik się o tych porównaniach dowie. Bo w przecież pracownik będzie miał prawo. Skutku. Pracownik będzie miał prawo zgłaszania się do swojego pracodawcy o ujawnieniu takiej danej. Ale dodajmy, że ta ustawa dopiero jest dyskutowana, bo to jest ta ustawa implementująca dyrektywę. Tak, o której mówimy, o, która mówi o tym wycenianiu, czy, czy... No, żeby jak to dalej będzie wyglądało, kto będzie to analizował. Na to... podstawie dyrektywy pracownik ma takie uprawnienia, tak, więc tak, to trzeba to... będzie implementować tak, tak, tak. w jakimś zakresie. Na, natomiast to tak. powiedzieć, że ta ustawa no, generalnie jest tak, że wszystkie przedsiębiorstwa, które zatrudniają powyżej 100 osób będą musiały tworzyć takie zestawienia. Mhm. I to jest bardzo ważne, tak, ale po pierwsze będzie trzeba wycenić te stanowiska, czyli e, powiedzieć, jeśli jestem, jesteś e, pracujesz na stanowisku sekretarskim, no to mhm. f, i masz takie obowiązki, do to tego ty, są po te, potrzebne tak. takie kwalifikacje, to twoje wynagrodzenie wynosi 100. Jeśli pracujesz na, pracowniku, na stanowisku, przepraszam, jakim nazwijmy to technicznym, mhm. Znowu, wynagrodzenie, elementy tego wynagrodzenia, wymagane kwalifikacje. z zabranicznym kapitałem operującym w Polsce. Trudniej będzie tym podmiotom średniej wielkości. One często, tak jak wspomniałam, przynajmniej te zobowiązane do, do uchwalania regulaminów wynagrodzenia, jakąś siatkę mają, ale ona nie ma tak szczegółowego charakteru. Z reguły się mówi, że no nie wiem, specjalista tyle, główny specjalista tyle, kierownik tyle... Dyrektor no tak. tyle, ale są to dość duże, po, poza tym y, najczęściej nie chodzi to o dyrektora konkretnego działu, tylko o dyrektora w ogóle, a przecież jak wiadomo oni mogą mieć przecież bardzo różne y, y, obowiązki, czy też wymagania y, y, na, daną, na danym stanowisku, także to będzie większe wyzwanie. Trzeba pamiętać o tym, że dyrektywa, jeżeli ona przyznaje konkretne prawa, to pracownik będzie mógł się powołać. Nawet jeżeli nam się ustawa no, nie będzie, powiedzmy, czytelna, no to na podstawie dyrektywy, jeżeli on ma przyznane prawo do tego, żeby że mam być pracodawcą, udzielić tej informacji, no to on będzie mógł tej informacji e, zażądać. Także mhm. e, to jest z pewnością do zaimplementowania, znaczy ostateczny termin, w którym my to powinniśmy wdrożyć, to jest połowa tego roku. E, także to jest taki sygnał też dla a już tak, wtedy z tym wszystkim, czy już, żeby wiedzieć jak, czy już nawet mieli, wręcz pracodawcy powinni, powinni mieć, wtedy mieć te już to listy wdrożone. I wszystko. E, no oczywiście z klimatem raportowania może nam wyjść tak sobie, no bo tego nie będzie, natomiast wewnętrznie w firmie. Takie wymagania mogą się pojawić, mogą pojawić się głosy pracowników. Będziemy musieli to popublikować w, w ogłoszeniach o pracy. Tam zresztą w dyrektywie była opcjonalność, ogłoszenie o pracy albo pierwsza e, rozmowa. Więc to też pytanie, jak to będzie wdrożone. No ale jednak ta informacja pojawić się e, będzie musiała. To co pracodawcy, czego się... Obawiają, to faktycznie czasami pojawia się ta luka wynagrodzeniowa między pracownikami, którzy długo pracują, a tymi, którzy dopiero no właśnie, są pozyskiwani. o nie mówiła z ręku, o kompetencjach, no rzeczywiście... ale o dość, jakby długości zatrudnienia, stażu pracy nie było. No. I takie sytuacje się pojawiają. Zresztą mnie od dziś inaczej pozyskuje się pracowników w różnych etapach rozwoju no, doświadczenia zawodowego i doświadczenia zawodowego. Także czasami jest tak, że firma potrzebuje jakiegoś osoby, która ma konkretne kwalifikacje, żeby zatrudnić ją na jakimś stanowisku do zadań trochę specjalnych, chociaż ona na przykład w całej strukturze ma takie samo miejsce jak kogoś porównywalnego. Także tutaj tak. i wszyscy o tym wiemy, więc ta elastyczność wynagrodzeń no dla pracodawców też jest, może być elementem konkurencyjności. A ja tak się zastanawiam, czy to nie będzie taki trochę, tak mi to przyszło teraz do głowy, czy to nie będzie taki trochę e, e, przyczynek do tego, żeby pracodawca dawał wszystkim na dole widełek, bo może potrzebować pracownika do zadań specjalnych albo jakiegoś szczególnie doświadczonego właśnie i jemu trzeba będzie dać górę widełek. No nie tak, ale... Nie mamy, no. znaczy, rozumiem, że jest taki argument, ale ten argument. I też są dyskusje na ten temat w świecie naukowym, no ale no właśnie... mowa jest o tym, że tam, gdzie jest ściślejsza koordynacja wynagrodzeń pracowników, pracodawcy, pomiędzy pracownikiem a pracownikami, a pracodawcą, mówiąc krótko tam, gdzie są związki zawodowe, raczej to nie ma miejsca, więc to jest, ale dodajmy, że tych badań jest bardzo niewiele. Ale te związki zawodowe są nie się... wszędzie, jest ich trochę za mało i tak dalej i tak dalej. To, Wchodzimy w inny temat. To prawda, ale to też bardzo dobrze, Kontrola. bo, bo nie, nie doceniałbym takiego wymiaru też właśnie związanego z równością płci czy w ogóle z tym, że firma na przykład, zwłaszcza te większe firmy, bo tam dużo się mówi o społecznej odpowiedzialności biznesu, tego typu rzeczach, byciem nowoczesną, inkluzywną, wrażliwą na, na, na różnorodność i tak dalej, no jeśli okaże się, że są te istotne luki ze względu na, na, na płeć, a pracodawca nie jest w stanie tego wytłumaczyć, bo to A kobieta nie, no nie bo ma małe To dzieci, już jest dziękuję. dyskryminacja. To... No właśnie, specjalnie no, to nie, nie, powiedziałem. Nie, to, to nie może być tego naruszeniem. typu. Tak, nie może być tego No dokładnie. Typu, a ja um... mam jeszcze jedno pytanie, które chciałabym zadać, bo to wydaje się bardzo ciekawe i mm, czy premie, dodatki wszelkiego rodzaju, jakie by nie było, powinny być jawne, bo dlatego, że jest to absolutnie niewątpliwie doskonały i dość prosty sposób na to, żeby wynagrodzenia komu się chce podnieść, żeby dołożyć albo nie dołożyć po prostu. Agnieszka. Z punktu widzenia pracodawców, premie, to wszystko zależy od tego, że one są uzależnione od wykonania pewnego typu zadań. W przypadku osiągnięcia różnego typu celów, z reguły u pracodawców, one też są określone. W sensie, jeżeli pracodawca ma strukturę wynagrodzeń opartą na przykład o premie, które zależy od tego, jaki zrealizuje się poziom zadań, no to wtedy... To jest y, też z reguły w tych regulaminach jawne, określane No tak, ale to sposób. jest proste. Nie wiem, ile sprzedał towaru, ile sprzedał ubezpieczeń. Tak. No, w takich sytuacjach to jest oczywiste, ale jest wiele miejsc, których to tak oczywista nie jest. Y, jeżeli chodzi o, o premie y, uznaniowe, no to tutaj myślę, że takie, które są powiedzmy zależne od mniej mierzalnych y, rozwiązań, no to jest to też element motywacyjny i myślę, że no... Y, Możliwe byłoby określenie i z reguły też, powtarzam, w regulaminach wygradzania też z reguły są zawarte widełki takiej premium. szczebla dla y, kierowników, tam dyrektorów, czy jak to powiedzieć, widełki są jeszcze inne i załóżmy, rozumiem, że w tych wszystkich po kolei coraz wyższe, czy to powinno być y, jawne i czy to powinny być widełki, bo te też nowo mogą być bardzo rozwarte. Rozumiem, nikt tego nie będzie ograniczał, jak one będą rozwarte, tak, pani Michał? No, kwestia podstawowa jest taka, że my w ogóle o tym rozmawiamy, wydaje mi się, że to jest najważniejsze, mm -hmm. e, że Wynagrodzenia przestają być takim tematem y, tabu i właśnie często jednostronnie, no tam, gdzie to jest możliwe, jednostronnie decydowanym przez, y, przez pracodawcę, tylko wiemy, do jakiej firmy wchodzimy, jak, jakie możemy mieć wynagrodzenie, jak mniej więcej zarabiają. Y, Nasi, e, nasi koledzy i koleżanki. Wydaje mi się, że samo to jest bardzo ważne, e, że po prostu pracownik po prostu wie, jak funkcjonuje, e, funkcjonuje e, jego, e, jego firma. Raportowanie też jest bardzo ważne, tylko tak jak wspomniałem tam, na tym etapie tego projektu wydaje mi się, że, że, że to będzie jeszcze dużo pracy po stronie legislatorów, żeby, żeby ten, ten projekt spiąć ostatecznie. Na pewno jest to wywrócenie naszej dotychczasowej filozofii, którą przyjęliśmy no, tak, no właśnie akurat w, w Polsce, no bo w, za komuny, jak zachowiem, tak większość zakładów miało wynagrodzenie i te struktury były. No, jawne. myślę, to jawne i też można Potem, było tak jak to, mówię, była zdobyć, żeby były takie. Można było to już zobaczyć. Ta zdobyć też chodziła o to, aby te, powiedzmy, można było być większe, mieć większą elastyczność w też dostosowaniu się do zmieniającego otoczenia, do zmieniających się warunków, w których prowadzony był biznes. I zataczamy koło, wracamy do jawności. Tak, i ta dynamika, no jakby... W, w, Dokładnie. W dyrektywie chodzi o to, żeby nie stosować dysproporcji w zarobkach, które nie są uwarunkowane obiektywnymi czynnikami, które zależą od cech takich jak na mhm. przykład płać. I to jest coś, o czym powinniśmy mhm. rozmawiać. Nie będę ukrywać oczywiście, że jeżeli chodzi o porównanie z Europą, to nasza luka płacowa nie jest tak y, duża. Nie jest My duża, mamy poniżej tak. średniej i to wynika zresztą właśnie z tego, że mieliśmy czas komunizmu, y, kiedy y, i też kobiet więcej pracowało i było na rynku pracy, niż miało to miejsce w krajach y, zachodnich. Także to jest też pewien element, ale ona jest. Y, I w momencie, kiedy y, pojawiają się często doniesienia o tym, że osoby z podobnym wykształceniem czy też wykonujące podobne czynności tylko z uwagi na płeć, bądź też jakąś inną cechę, która nie ma wpływu na jakość wykonywanych mhm. przez niej pracy, są wynagradzane inaczej. Na przykład wyznanie pochodzenia. Tak, Dziękuję. to jest to negatywna sytuacja i wtedy, kiedy będziemy publikować te informacje, to konkurencyjność powinna się zwiększyć. No i tym optymistycznym akcentem kończymy. Dziękuję uprzejmie. Agnieszka Durli, Krawa Izba Gospodarcza, doktor Michał Polakowski, OPZ Zadbie i gość Małdec Kapitału Pracy. Dziękuję dziękuję. Bardzo dziękuję, a kolejna za tydzień. Zapraszam dziękuję do bardzo. Usłyszenia. Kapitał i praca.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 Autopromocja. 15.32 musiałam się upewnić. Małgorzata Żochowska, cały czas Polskie Radio 24. Stan Dnia. Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej już się odbyła. Zostali wybrani wiceprzewodniczący partii, sekretarz i skarbnik. Na tych ostatnich stanowiskach pozostali Marcin Kierwiński i Jan Grabiec, ale jest za to więcej wiceprzewodniczących. Z 10 do 15 wzrosła ta liczba. To ludzie podobno na trudne czasy. Dagmara Kędzior jest z nami. Dzień dobry Dagmara. Dzień dobry. Słuchałaś, widziałaś? Rozumiem, wszyscy zadowoleni, to kto dołączył do grona wiceprzewodniczących? Myślę, że tutaj dużego zaskoczenia przynajmniej na początku nie będzie, bo dołączyli byli szefowie Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej, czyli Adam Szłapka i Barbara Nowacka. Mówię, że tutaj nie ma zaskoczenia, ponieważ o tym, że oni dołączą do grona wiceprzewodniczących tak naprawdę mówiło się już od momentu, w którym Platforma Obywatelska połączyła się z Nowoczesną i Inicjatywą Polską. Natomiast mamy jeszcze trzy inne osoby wśród wiceprzewodniczących. Zastępcami Donalda Tuska zostali też obecny minister finansów Andrzej Domański, szef dyplomacji Radosław Sikorski, oraz wicemarszałek Senatu Rafał Grupiński. No to w praktyce, tak jak wspomniałaś, oznacza to rozszerzenie liczby wiceprzewodniczących. Ta pozostała dziesiątka to tak naprawdę nazwiska, które już znaliśmy. Tutaj osoby się nie zmieniły. Zatem na tych pozostałych dziesięciu stanowiskach pozostają Bartusz Arłukowicz, Borys Budka, Małgorzata Kidawa-Błońska, Ewa Kopacz, Izabela Leszczyna, Dorota Niedziela, Marzena Okła-Drewnowicz oraz Tomasz Siemoniak, Cezary Tomczyk i Rafał Trzaskowski. No to, co było takim sporym Newsem, jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską to to, że podczas tej Rady rozpoczęła oficjalnie swoją kampanię przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Donald Tusk apelował do członków Rady Krajowej, by nie wątpili w sens swoich działań, ponieważ jak dodał jego zdaniem te wybory będą dotyczyły utrzymania niepodległości, bezpieczeństwa, jedności i pozycji Polski w Europie.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 Przemówienie Donalda Tuska trwało prawie 40 minut i pod koniec tego przemówienia zaprezentował swoją dziesiątkę na wybory. Chodzi o młodych parlamentarzystów, do których ma należeć przyszłość i to oni mają przygotować partię na wybory. Wśród tej dziesiątki znalazły się osoby takie jak Aleksandra Gajewska, Monika Rosa, Małgorzata Gromacka, Cezary Tomczyk, Maciej Tomczykiewicz, Paweł Bliźniuk, Maciej Wrubel, Arkadiusz Marchewka, Andrzej Domański i Adam Szłapka. Ale Donald Tusk nie wykluczył podczas tego przemówienia, że to grono tych dziesięciu parlamentarzystów jeszcze się rozszerzy. Te dziesięć osób, które poprosiłem, aby zajęły się przygotowaniem do kampanii wyborczej, do wyborów, oceną politycznych atutów i słabości. I tę dziesiątkę poproszę na scenę, ale jeszcze raz podkreślam, czas pokaże, kto z nich i kto spoza tej dziesiątki najlepiej będzie w stanie nas przygotować i poprowadzić do tego boju, ale dla mnie jest ważne, żeby cała Polska zobaczyła, że myślimy o tym, kto będzie odpowiadał za Polskę i za nasze losy nie tylko za rok, za dwa, ale też za pięć, dziesięć i piętnaście. Rozmawialiśmy z Aleksandrą Gajewską, to obecna wiceminister rodziny, która została właśnie wybrana do tej dziesiątki. Powiedziała nam, że ich zadaniem jako tej dziesiątki będzie przekonanie jak największej liczby wyborców do głosowania na Koalicję Obywatelską.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 Dnia. Minister finansów Andrzej Domański, o którym tak, aż, tak jak już wspominałam, który wszedł w skład wiceprzewodniczących KO, mówił, że dla rządu również w tych najbliższych wyborach jednym z priorytetów będą kwestie gospodarcze. Udało nam się e, sprawić, iż Polska to najszybciej rosnąca duża gospodarka Unii Europejskiej. Bezrobocie z kolei najniższe w Unii. Oczywiście, że w kampanii wyborczej pojawią się, e, pojawią się e, nowe, e, nowe idee, nowe pomysły, no ale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 A to były szefa słowa szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, któremu jak już wspominałaś wcześniej odnowiono mandat sekretarza generalnego. Jednak podczas tego całego przemówienia Donald Tusk mówił nie tylko o przyszłości, nie tylko o samych wyborach, ale wskazywał też na główne zagrożenia dla partii i dla Polski. Tutaj podkreślił, że w najbliższych miesiącach tym głównym będzie Rosja, która jego zdaniem będzie próbowała osłabić wszystkie współprace i sojusze Polski, zarówno z Unią Europejską czy NATO, jak i z Ukrainą. I Dagmara Kędziorz z tym podsumowaniem dla Państwa. Dziękuję Ci bardzo. Doktor Agnieszka Zaremba, politolożka. Dzień dobry Pani doktor. Dzień dobry, witam serdecznie. To już, zapinamy pasy. Myślę, że tak. Myślę, że to widać po wszystkich partiach politycznych, że rzeczywiście zaczyna się ten bardzo gorący okres kampanii. No i rozpoczął oczywiście Prawo i Sprawiedliwość, rozpoczął z, tą, z tym kandydatem na kandydata. Mówię o, tu o panu Czarnku. No i widać wyraźnie, że w tym momencie Koalicja Obywatelska również robi ten ruch na otwarcie kampanii wyborczej. No ale dziś też było spotkanie prawej Sprawiedliwości, bo to nie była konwencja, była mowa o edukacji, o nauce, o tym, że oczywiście oni to robią źle, my to będziemy robić dobrze, więc za, zaczyna się, ale ja wiem, my przy okazji wielu kampanii ym, tych ostatnich mówiliśmy, że tak ostro jeszcze nie było, ale jak myślę o Przemysławie Czarnku, o prezydencie Nawrockim i o determinacji Koalicji Obywatelskiej i ym, koalicjantów koalicji, to naprawdę możemy potem dojść do wniosku, że tak mocno jeszcze nie było? Dokładnie tak może być. Natomiast zastanawiam się, w którym momencie jest ten, ta, ta sytuacja, w której już politycy przesadzą z ostrością sporu i z konfliktem, bo w pewnym momencie wszyscy będziemy czuli się, pani redaktor, zmęczeni tym, co się będzie działo wokół polityków i to... Trzymanie nas w takim rozedrganiu tą scenę polityczną, ono na dłuższą metę podejrzewam się nie sprawdzi, dlatego, że po prostu politycy będą, Polacy będą bardzo zmęczeni politykom i po prostu nie będą się interesować kampanią, a myślę, że to jest najgorszy scenariusz dla wszystkich naszych polityków. Natomiast niewątpliwie temperatura sporu będzie. Pytanie, jak poszczególne partie to rozegrają, bo najwyraźniej widać, że Platforma Obywatelska, czy też obecnie Koalicja Obywatelska chce przesunąć ten punkt ciężkości na młodych ludzi. No tak, ale mówi pani, że będziemy zmęczeni, a nie jesteśmy. Już nie jesteśmy. Wybory prezydenckie miały być finałem maratonu wyborczego. Oczywiście byli tacy, którzy wieszczeli wygrano Rafała Trzaskowskiego i to miało uspokoić sytuację, a tymczasem wygrywa Karol Nawrocki i wcale nie jest spokojniej. Ja się zastanawiam, czy my już nie mamy dość. Myślę, że jest wielu Polaków, którzy naprawdę mają dość i którzy są w tej chwili w takiej sferze osób, które zwyczajnie nie chcą się interesować polityką i biorąc pod uwagę jeszcze dodatkowo to, co dzieje się w sytuacji międzynarodowej, kiedy też docierają do nas same złe informacje i to rzeczywiście jest tego bardzo dużo. I są takie trudne czasy. I jednego, czego ja się obawiam, pani redaktor, to pamiętajmy, że na takie trudne, skomplikowane czasy najczęściej wyborcy oczekują prostych rozwiązań. I niestety tutaj mogą pole do popisu mieć partie populistyczne, czy chociaż populistyczne hasła. No i to może być niebezpieczne dla demokracji. Natomiast no, miejmy nadzieję, że politycy ostudzą trochę tę te, te temperaturę sporu, dlatego że ona na dłuższą metę moim zdaniem póki co się nie będzie sprawdza. A jest już jakiś efekt Przemysława Czarnka, pani zdaniem? Myślę, że lekkie drgnięcie powiedzmy w sondażach. Ja myślę, że pan Jarosław Kaczyński bardzo dokładnie śledzi sondaże, bardzo dokładnie śledzi wszelkie badania socjologiczne, które dotyczą wyborców i na pewno ma jakiś plan na Przemysława Czarnka. Na pewno ten plan dotyczył wewnętrznej sytuacji Prawa i Sprawiedliwości, czyli tego, żeby właśnie w tej partii ostudzić ten spór. No ale nie do końca to się sprawdziło, bo najwyraźniej Mateusz Morawiec myśli o nowym projekcie politycznym. No więc zobaczymy, jak to będzie na dłuższą metę. A czy zastanawiała się pani, co dostał w zamian albo co mu obiecano? Bo słyszeliśmy ostatnio wywiad w wirtualnej Polsce z Mateuszem Morawieckim. Wiele wątpliwości myślę na chwilę przynajmniej rozwiewa. To znaczy Mateusz Morawiecki mówi, że będzie budował taki ośrodek centów w ramach Prawa i Sprawiedliwości, ale nigdzie się nie wybiera. No to co mu obiecano? Ja razie, myślę, że to może, być, to może być ciekawy, ciekawy plan y, pana prezesa. Natomiast faktycznie no, najwyraźniej tutaj pan y, prezes Kaczyński chce, żeby i wilk był sytyjowca cała, czyli zarówno ci mocno skręcający na prawo wyborcy byli zadowoleni z takich mocnych wypowiedzi no, jednak skrajnego konserwatysty pana Czarnka, ale nie chce zapominać o centrum i gdzieś próbować podgryzać tych centrowych, wyborców właśnie Mateuszem Morawieckim. No pytanie o wiarygodność Mateusza Morawiecki, Morawieckiego i pytanie właśnie, czy osoby niezdecydowane albo osoby centrowe będą miały ochotę jeszcze no, wejść do tej samej rzeki. Mówię tutaj o chociażby premierostwie pana Morawieckiego i jakby wizerunku tego polityka. Więc być może jest jakiś pomysł tutaj na Mateusza Morawieckiego. No to może być też ciekawa rozgrywka też pomiędzy oba panami. Ja nie wiem, czy antena radiowa jest miejscem, w którym możemy przyjmować jakieś zakłady. Dobrze, to ja proponuję tak, spotkajmy się za jakiś czas, może jeszcze przed wyborami bo, i, i wróćmy do tej rozmowy, bo ja uważam, że Mateusz Marawiecki nie wytrzyma w ramach prawej Sprawiedliwości. Jest to prawdopodobne pani redaktor, natomiast y, proszę zwrócić uwagę, że bardzo ciężko jest w tej chwili stworzyć w tym, du w tym duopolu jakiś kompletnie nowy projekt, no, chociażby Polska 2050 wszyscy widzimy jak się skończyła, tak? Widać też, że Konfederacja no, gdzieś zatrzymała się w tych sondażach, to wyżej nie idzie. Korona Polska również, bo mamy Grzegorza Brauna, no i trochę jakby brakuje ludzi wokół Grzegorza Brauna, więc widać, że bardzo ciężko rozbić ten duopol. Więc pytanie, jak kalkulował będzie pan premier Morawiecki, czy tu będzie mu prościej, czy jednak odejdzie z Prawa i Sprawiedliwości. Bo oni już wszyscy y, snują koalicyjne plany, prawda? Wszyscy jak o, o, jeden. Oczywiście, oczywiście wszyscy snują plany koalicyjne. Wszyscy już podejrzewam, policzyli głosy. Natomiast no, do wyborów jeszcze trochę czasu i może się jeszcze sporo wydarzyć. I naprawdę w polityce już różne rzeczy obserwowaliśmy. Bo chociażby w tej chwili mamy PSL, który tam bardzo nisko jest w sondażach. A znając tę partię gdzieś sobie w okolicy wyborów jednak poradzi. Więc no to może być ciekawe. Zobaczymy jak ten projekt Polski 2050 będzie wyglądał, bo ja bym jednak nie skreślała jeszcze tych polityków. Czy będzie wspólna lista? No tych pytań na razie mamy bardzo dużo. A myślę sobie też, że Sławomir Męcen i Krzysztof Bosak siedzą i rozglądają się w spokoju. Od kogo? I czekają na propozycje. Z której strony będzie lepsza? Bo kto wie, czy nie udział tych polityków w koalicji może zdecydować o tym, kto będzie rządził? Na pewno tak, ale z tego, co wiadomo, obaj panowie też są w pewnym sporze takim i mm -hmm. ideologicznym i widać wyraźnie, że pan Sławomir Mencen no, teraz nie bardzo wie, jak z pewnych kwestii się wytłumaczyć, chociażby z kryptowalut i jakby chęci ochrony tego rynku. Zobaczymy, czy mu to nie zaszkodzi w jego wizerunku. No a jednak Krzysztof Bosak też spogląda w innym kierunku. Jednak widać wyraźnie, że ci panowie, którzy widzą wyraźnie, że w tej chwili rzeczywiście te są w się zatrzymały. że Konfederacja to jednak też jest zlepek pewnych pomysłów, pewnych ideologii. No może nie, nie do pogodzenia, ale na pewno w pewnym momencie ambicjonalnie może być trudno, żeby wytrzymać w jednej partii, która tak jak powiedziałam gdzieś zatrzymała się w sondażach. Jeśli wybory odbyłyby się jutro, zwycięsko ponownie wyszłaby Koalicja Obywatelska. Zaskoczenia pojawiają się dopiero za podium. Lewica wyprzedza Konfederację Korony Polskiej. To jest sondaż... Y już y, sondaż opinii, pracowni opinia 24 y, i wygląda to tak. Koalicja Obywatelska 35,2, PiS 22. Spora różnica. Nie wiem, czy nie największa jak do tej pory. Były już takie sondaże, które dawały mniej więcej 10-punktową przewagę koalicji. Tutaj jest ponad 13%. Aha, no. y, potem jest... Y, Konfederacja, Konfederacja. 12,8 mhm. i spadek o 1,7 i dalej Lewica, 6,9, nieduży wzrost, niecały jeden punkt procentowy i dopiero później Konfederacja Korony Polskiej. Ja się zastanawiałam, jak długo będziemy czekać na efekt radykalnych, powiedziałabym, działań Marszałka Sejmu, także w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Jak się to przełoży na sondaże? No i najwyraźniej doczekała się Pani redaktor. <laughs> spodziewałam się, że reakcja będzie, może, może potrzebujemy jeszcze czasu, ale ja się spodziewałam, że ta reakcja będzie bardziej widoczna. Pytanie właśnie, co się dzieje w Lewicy, bo pamiętajmy, że oprócz Marszałka Żarzastego mamy tam problem wizerunkowy, a przede wszystkim mamy problem regionalny, bo... którzy gdzieś tam codziennie walczą o lewicę i są najbliżej wyborców. No oni nie do końca byli przekonani co do wyboru marszałka Czarzastego na szefa lewicy. Ja przypomnę, że tam kilku kandydatów miało być zupełnie innych. Oni w ostatniej chwili się wycofali, więc pan marszałek myślę chciałby rządzić taką twardą ręką na lewicy. Natomiast nie do końca musi się to wszystkim podobać i dlatego pewnie ten wzrost jest, ale nie jest on taki widoczny jak faktycznie. Też się spodziewałam, że tutaj, kiedy ta lewica zacznie mocniej się pokazywać, to odzyska ten drugi oddech. Natomiast można powiedzieć, że powolutku odzyskuje. No ale tak jak właśnie obie mówimy, do wyborów jeszcze trochę czasu. No tak, ale poniżej progu i Partia Razem i Polska 2050 i nowy PSL. Tak, tylko tak jak już PSL omówiłyśmy, że to tak. czasami może w ostatniej chwili się zdarzyć cud dla tej partii i często się zdarza. Ja tak jak powiedziałam, jestem ciekawa jak będzie wyglądał ten projekt Polski 2050 i Centrum, które powstało, ten nowy klub, więc zobaczymy, czy tutaj dojdzie do jednak wspólnych list z Koalicją Obywatelską, co w przypadku poszczególnych polityków Polski 2050 i Centrum byłoby korzystne, zwłaszcza, że tam jest naprawdę kilku bardzo interesujących polityków, którzy szkoda, gdyby znaleźli się poza rynkiem politycznym. Natomiast najwyraźniej widać, że ten konflikt, który był w Polsce 2050, no i taki oglądałyśmy bardzo długi serial brazylijski z wyborów e, i różnego rodzaju perturbacje, no doprowadziły do tego, że no niestety Polska 2050 w tej chwili rzeczywiście jest bardzo mocno pod progiem. Razem Te brazylijskie, myślę, że mhm. Pani Doktor, są najczęściej o miłości, więc musimy znaleźć jakiś inny punkt odniesienia, bo tutaj nawet sympatii nie było. padały ostre słowa. No dobrze, ale gdzieś to odeszło, prawda? W, tak. Na drugi plan, bo nie sądzę, że w niebyt. Rzeczywiście te sondaże nie przewidują jeszcze ruchów tego otoczenia centrum stworzonego przez rozłamowców, tak? Z Polski 2050. Tak. Coś jeszcze ciekawego przychodzi pani do głowy w związku z tym sondażem? Jeszcze jakaś refleksja? Myślę, mają jednak takie bardzo lewicowe poglądy i w Polsce jest duży obszar dla poglądów lewicowych, a Adrian Zandberg jest naprawdę ciekawym politykiem, który potrafi też dobrze przemawiać i potrafi dobrze wizerunkowo działać na rzecz tej partii. Jest też kilka polityczek tej partii, więc wydaje mi się, że tutaj Partia Razem jest też trochę niedoszacowana. No tak, ale... Ratuj się kto może koalicja albo ryzyko samodzielnego startu. No, trzeba by znaleźć dla własnych wyborców jakieś wytłumaczenie, dlaczego kiedyś się obraziliśmy, a teraz jednak y, idziemy razem. Mówi pani o, o partii koalicji razem. O partii i, o razem. Koalicji, tak. I o koalicji. Tak, tak. Tak. Partia razem Nie rzeczywiście... obywatelskiej, tylko tej rządzącej. Jasne. Partii Razem rzeczywiście będzie w tej chwili ciężko wytłumaczyć, jeżeli chciałaby startować z lewicą. Myślę, że nie zdecyduje się na ten ruch ze względu właśnie na to, co powiedziałam tam, marszałek Czarzasty, jednak jest taką przeszkodą w jedności lewicy i to widać coraz wyraźniej. I politycy jednak Partii Razem mocno odcinają się od pomysłów marszałka Czarzastego, więc tutaj rzeczywiście to może być ciekawa rozwiązanie Rozgrywka. Na ile w kampanii uda się lewicy, mówię tutaj o partii Razem, ten drugi oddech znaleźć, to jest ciekawe. Natomiast no, raczej nie wyobrażam sobie, że będzie tu wspólna lewicowa lista. Natomiast jeśli chodzi o koalicję, no to właśnie, myślę, że to ratuj się kto może, sprowadzi się do tego, że jednak część polityków Polski 2050 i Centrum znajdzie się na listach Koalicji Obywatelskiej. Ponieważ jestem przekonana, że nie wszystko jeszcze widzieliśmy, i, I seria, za prawda? zaskoczeń przed nami. To jestem też ciekawa pani pierwszej refleksji po wspólnym zdjęciu Władysława Kosiniaka-Kamysza i Mateusza Morawieckiego. Myślę o tej debacie, bo ja miałam myśl niecną, że gdzieś w tle powstaje wspólny projekt. Jest to prawdopodobne, pamiętajmy pani redaktor, że w Polskim Stronnictwie Ludowym jest też bardzo wielu przeciwników przewodniczącego Kośniaka Kamysza, było bardzo wielu zwolenników, przypomnijmy też nawet w takich obszarach regionalnych współpracy z prawem i sprawiedliwością, więc jest to bardzo prawdopodobne, że tutaj ten obszar dogadywania się politycznego pewnie PSL otwiera i dla psl i na pewno dla wielu działaczy, szczególnie regionalnych, no to jest bardzo istotne, żeby jednak nie zamykać sobie tych drzwi, które gdzieś tam przewodniczący Kosiniak-Kamysz już zamknął. Więc to być może jest nowe otwarcie. Jestem też ciekawa wpływu wyników wyborów na Węgrzech i dalszych losów konfliktu na Bliskim Wschodzie na sytuację u nas, bo to z pewnością będzie miało przełożenie. Jeśli nie bezpośrednie, to pośrednie na przykład przez ceny paliw czy... No nie wiem, czy dyskusje na przykład wokół udziału yy, natowskich sojuszników w tych działaniach rozjemczych albo innych, zagrożenie samego sojuszu. Na pewno geopolityka będzie miała na nas bardzo duży wpływ. Ja myślę, że ta geopolityka, którą już jutro będziemy oglądać, dlatego że wbrew pozorom wybory na Węgrzech to nie są tylko wybory na Węgrzech, ale to jest też takie zwycięstwo psychologiczne albo Unii Europejskiej, albo jej porażka. Bądźmy szczerzy. kolejne swoje wybory. Pamiętajmy, że w ogóle w niektórych krajach w tej chwili odbędą się wybory. Mówię to chociażby o Francji i to też może zupełnie inaczej zmienić naszą opcję i myślenie o y, Europie. Więc wybory na Węgrzech na pewno będą miały duże znaczenie. A jeżeli chodzi o Polskę, to jest też ciekawa sprawa, dlatego że pamiętajmy, że nawet jeżeli Viktor Orban przegra, to jednak y, y, y, Peter Mogior kiedyś wywodził się jednak z Fidesu. I ciekawa jestem sama, gdyby nawet wygrał i gdyby udało mu się osiągnąć tą większość konstytucyjną, chociaż tu sceptyków jest bardzo wielu co do tego, na ile uda mu się przeprowadzić reformy, które zmieniłyby Węgry. Bądźmy szczerzy, no Węgry w tej chwili rzeczywiście bardzo dołują, jeżeli chodzi o ich rozwój gospodarczy, więc tu jest takie mocne oczekiwanie zmiany. Natomiast no cóż, mamy Donalda Trumpa, który, którego działa bardzo trudno racjonalnie wytłumaczyć są one takie bardzo transakcyjne i biznesowe. Przypomnijmy, że wiele środowisk też w Polsce jest bardzo związanych z ruchem MAGA, więc można powiedzieć, że Węgry, Donald Trump i te środowiska właśnie prawicowe to można powiedzieć, że jest taka jedna oś. Więc to może być bardzo ciekawa rozgrywka w ciągu najbliższych no, dni, jeśli chodzi o Węgry i pewnie tygodni, jeśli chodzi o Donalda Trumpa, bo przypomnijmy, że wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych już w listopadzie. Jasne, pani doktor, to tak na koniec tylko krótka informacja ze strony Narodowego Banku Polskiego, bo pewnie Pani słyszała, nasi słuchacze także, że y, dług, y, czy ujemny bilans w NBP w ubiegłym roku to 35 miliardów 700 milionów złotych, ale jest reakcja NBP na tę dezinformację. Y, to jest informacja z czwartku. Z, mamy zysk w NBP i on wynosi co prawda już nie 185, ale 169 miliardów złotych. Co prawda jest niezrealizowany. Co mniej więcej oznacza, że gdybyśmy to złoto sprzedali, to moglibyśmy tyle zarobić, ale tak się robi politykę i tak się nami manipuluje. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Dr. Agnieszka złota z nami w Polskim Radiu 24. reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.